Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie Hona Solo. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o jednym z ważniejszych dla mnie komiksów, jakim są baśnie. Baśnie ukazywały się w Stanach pomiędzy 2002 a 2015. W Polsce nakładem wydawnictwa Egmont rozpoczęto wydawanie w 2007, a skończono w grudniu w 2017. I 10 lat, 10 długich lat tak naprawdę z tą serią, którą zamknięto w 22 tomach, a o ostatnim tomie i tym jak został wydany jeszcze sobie dokładnie powiemy. Natomiast e, jeśli ktoś z was nie zna baśni jakimś cudem, bo tak naprawdę wydaje mi się, że do dobrze się zakorzeniły na polskim rynku, Właśnie opowiadają o postaciach właśnie z baśni, z bajek, które znamy, które dostały się do naszego świata w ucieczce ze swoich światów, które zostały zagrożone przez adwersarza. Tutaj bardzo lubię to tłumaczenie z angielskiego właśnie na adwersarza. No i żyją w naszym świecie ci, którzy mają humanoidalne kształty, żyją w baśniogrodzie w Nowym Jorku, który i tak jest chroniony magią przed byciem zobaczonym przez docześniaków, który kolejny raz świetne tłumaczenia, natomiast niehumanoidalne postaci, bądź te, które nie stać na zaklęcie, które zmieni je w humanoidów, mieszkają na farmie. Cała, no i oczywiście jest część jeszcze w pozostałych częściach świata. Także jeśli znacie jakąś powiedzmy międzynarodową bajkę, prawdopodobnie znajdziecie tutaj tą postać w czasie tych wszystkich 150 zeszytów, które się y, ukazały. Wszystkie numery serii pisał Bill Willingham, natomiast jeśli chodzi o y, rysunki, większość, bo 110 numerów y, narysował Mark y, Buckingham, natomiast warto wspomnieć, że jeszcze Lan Medina czy Steve Leyaloha to są osoby, które bardzo często użyczały swojego talentu tej serii. Seria dorobiła się 14 nagródeń Znera za najlepszy scenariusz, serię kontynuowaną, za najlepszą nową serię, za okładki, e, dla scenarzystów, dla rysowników. Bardzo, bardzo dużo tego zebrała. E, doczekała się też wielu spin-offów. W Polsce ukazał się tylko jeden baśnie z Tysiąca Jednej Nocy Królewnej Śnieżki, wydany również przez Egmont. Także dwie serie o kopciuszku, e, From Fable Town with Love oraz Fables are Forever, stworzone przez Chrisa Robertsona w duecie z Shawnem McManusem. Oprócz tego był Last Castle, Warwolves of the Heartland. Pojawiła się seria Fairest, która doczekała się 33 numerów i opowiadała historię o kobiecych postaciach z Baśniogrodu. Dodatkowo była dość długa, bo aż 50 numerów w Vertigo. Seria Jack of Fables. Pojawiło się też Ever After, które podejmowało to, co działo się po ostatnim numerze baśni, ale seria została dość szybko skasowana. No i też bardzo fajną rzeczą związaną z tym, z tym światem jest gra od Telltale, Fables Wolf Among Us, gdzie wcielamy się w główną postać, znaczy jedną z głównych postaci komiksów Wielkiego Złego Wilka, który jest detektywem w Baśniogrodzie i tam rozwiązujemy pewną, wydaje się, błahą sprawę, która jednak później nabiera rumieńców. Podobno jakoś w 2018 ma się pojawić kontynuacja tej gry, na którą... Osobiście bardzo czekam. Ta zagadka kryminalna, którą tam rozwiązujemy nie wzięła się znikąd, ponieważ pierwszy tom baśni bardzo przypomina taką właśnie dobrą historię kryminalną łamane przez detektywistyczną. Później mam wrażenie, że trochę to zanika przechodząc w taką obyczajówkę, trochę pokazanie społeczeństwa tych baśniowców, jak oni żyją. Całą bardzo, bardzo fajną przygodę i mnóstwo tych przygód e, się tam znajduje ale pierwszy tom wydaje mi się, że może trochę zmylić tym takim detektywistycznym podejściem czy źle, czy dobrze, no jeśli chcielibyśmy żeby to był cały czas detektywistyczny komiks, no to można się zawieść natomiast, no ja osobiście jestem wielkim fanem, Krzysiek na przykład nie? Z jakiegoś powodu? i ja się dobrze bawiłem przez wszystkie te tomy po, no powiedzmy tak w okolicy 14 tomu trochę zamula seria na chwilę Natomiast ostatnie trzy tomy znowu, znowu są świetne. Jeszcze warto wspomnieć o okładkach baśni. Część z nich stworzył James Jean, niesamowity artysta. Zresztą możecie sobie sprawdzić, jego okładki zostały nawet wydane w specjalnym wydaniu w Twardej Oprawie, są naprawdę przepiękne i te ilustracje idealnie oddają ducha tego komiksu. Jestem, jestem nimi zachwycony. Jeśli tylko będzie trochę wolnych pieniędzy, to na pewno sobie Będę próbował ogarnąć ten album. Cała seria jest dla mnie też o tyle ważna, że zaczęła się pojawiać w Polsce w 2007, ja mniej więcej od 2008 zacząłem wracać do komiksów po, po pewnej przerwie i właśnie zaczęły mi towarzyszyć w tym powrocie i towarzyszyły mi aż do ostatniego grudnia. Trochę nie wiem co teraz zrobić tak naprawdę, znaczy oczywiście Poznałem, że jest ten czas mnóstwo świetnych komiksów i wiele takich, które uważam za lepszych niż baśnie, jednak baśnie zajmują hmm. bardzo ważne miejsce wśród komiksów, które mam na półce i to jest jedna z takich serii, które wiem, że, że będę do nich wracał i że na pewno się ich nie pozbędę. Towarzyszyły mi przy wielu ważnych wydarzeniach w życiu, ale też co ważniejsze, bardzo często udawało mi się nimi przekonać, kogoś do czytania komiksów. Teraz będzie trochę o ostatnim tomie, więc jeśli nie czytaliście y, wcześniejszych numerów baśni, to ja serdecznie was zachęcam, żebyście po nie sięgnęli. Natomiast jeśli chodzi o ostatni tom, zakończyć tak długą historię trwającą tyle czasu jest to nie lada wyczyn. I dlatego mówiłem na początku, że jeszcze wrócimy do tego, jak został śmiesznie wydany. Ostatni tom to jest numer 150 Baśni i w którym mamy zakończenie historii, plus potem takie dodatkowe, jednostronicowe historie, co się z kimś działo, jeszcze parę pobocznych historii, krótkie opowiadanie, więc bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Czy jest tam odpowiedź na wszystko, co moglibyśmy sobie zadać? Nie, zdecydowanie nie. Jednak jest odpowiedź na to, na co powinna być odpowiedź w całej serii, i uważam to już za, za duży sukces. Ja się bardzo dobrze bawiłem i nie czuję potrzeby, żeby odpowiadać na resztę pytań. To zresztą jest też pięknie skwitowane przez posłowie od e, scenarzysty, że można by to ciągnąć w nieskończoność, ale tutaj powinno się skończyć. I całkowicie się pod tym podpisuję. To były wspaniałe 22 tomy, wspaniałe historie które dzięki nim poznaliśmy. Także wybrnięcie z tego w ten sposób jest bardzo, bardzo fajne. Te historie, o których wspominałem, że pojawiają się takie jednostronnicowe, o, o tym, co się dzieje no, w tym przypadku z dziećmi Śnieżki później, mm, są rysowane przez różnych artystów. I mamy tu i Tediego Christiansena, mamy jednego z moich ulubieńców, e, Michaela Alreda, e, Arana Aleksowicza i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne uzupełnienie tego, tej, tych wszystkich historii w ten sposób jest zrobione. No i jeśli czytacie baśnie i tak sięgnęliście pod ten tom, bo, bo to końcówka. Natomiast e, jeśli nie czytaliście baśni, to mogę was zachęcić jeszcze raz do tego, żebyście bawili się dobrze, bo jest to seria, która trzymała poziom i została zakończona w porządku. Nie jest to jakiś wielki szok, orany, zdumienie, nie wiadomo co się tutaj stało na koniec, ale skończyła się tak, że no nie mam żadnego żalu czy oczekiwań wobec twórców, co przy tak długich seriach zdarza się bardzo rzadko. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj, słyszymy się już w sumie niedługo, bo ja nagrywam to w piątek, a w niedzielę nagrywamy podcast. Także do usłyszenia, czołem.